Maciej Szamowski, Kronika Gier, mamy 30 grudnia 2009 roku, jest godzina 23.27 i zaczynam w ten sposób kolejny odcinek mojego audiologa, to już drugie albo trzecie nagranie, jeżeli się dobrze orientuję. Co się wydarzyło w świecie gier? Hmm, ciężko tak naprawdę powiedzieć, bo z interesujących wniosków nie pojawia się praktycznie nic, ostatnio serwisy polskie, tak zwane serwisy growe zaczęły się podniecać technologią online i tym, że niedługo będzie można grać na iPhone'ie w Crazysa. No ja pamiętam dokładnie jak pół roku temu mniej więcej pojawiła się taka sama informacja i tak samo już było wiadomo, że na tych iPhone'ach nieszczęsnych będzie można grać w Crazysa. co mnie jako świeżego posiadacza iPhone'a niezmiernie cieszy. I w tym audiologu, ponieważ chcieliście, żeby te audiologi były trochę takie bardziej konkretne, postanowiłem, że skupię się na, tym, na moich wrażeniach na temat gry Field Runners, czyli grze, która stała się protoplastą wszystkich e, potem popularnych mniej lub bardziej gier typu Tower Defense. No i muszę powiedzieć, że Field Runners totalnie mnie zmiażdżył. Gra oferuje całkiem sporo całkiem sporo różnego rodzaju trybów gry. Jak słyszycie, właśnie ją uruchomiłem. Ja kupiłem wersję podstawową, tak zwany standard, gdzie do wyboru na początku mamy trzy mapy. Udało mi się odblokować drugą, czyli Crossroads, a grałem na mapie Grasslands jeszcze do odblokowania jest Drylands. To, co mnie powala w tej grze tak naprawdę najbardziej, oprócz genialnego gameplayu, bo tutaj nie ma o czym za bardzo dyskutować, to sposób integracji z Facebookiem i Twitterem. Dużo na ten temat słyszałem, dużo na ten temat czytałem, ale nie spodziewałem się, że do tego stopnia to wszystko zostało posunięte w przypadku iPhonea e i że tak dobrze to wygląda. O naszych poczynaniach w grze Runners nasi znajomi są Informowani na Facebooku, na Twitterze. Wszystko to można skonfigurować. Gra ofer oferuje achievementy, które zdobywa się podczas rozgrywki. Mamy też tablicę wyników, gdzie możemy porównać wyniki globalne, lokalne. Możemy zobaczyć, jak radzą sobie nasi przyjaciele z Facebooka czy z Twittera. Ja mam tylko przyjaciół na Facebooku. E Jestem naprawdę, naprawdę bardzo mile zaskoczony. No, granie jest droga, kosztuje niecałe 10 złotych, jeśli dobrze przeliczyłem kurs euro na złotówki. I co mogę jeszcze powiedzieć? Całkiem fajna grafika, bardzo fajna muzyka, intuicyjne sterowanie. Czego chcieć więcej? Gra naprawdę warta tych 10 złotych i polecam ją każdemu. Myślę, że w kolejnych audiologach zajmę się również grami iPhone'owymi bo trochę ich kupiłem i myślę, że na następny rzut, następnym rzutem na taśmę, jak to się ładnie mówi, pójdzie Rolando, które chyba teraz jest całkiem tanie, jeśli się nie mylę, albo też kosztuje dychę. Do usłyszenia w następnym audiologu.